Będę zaczynał. Przede wszystkim to Mirek Alkoholik. Serdecznie chciałem podziękować za zaproszenie na tą grupę, bo jestem zobowiązany przede wszystkim, żeby powiedzieć, podziękować waszej grupie za to. Na samym początku, bo żebym nie zapomniał po prostu, ponieważ jeden z uczestników Jacek zwrócił się do mnie z taką prośbą, czy mogliby przeznaczyć, wasza grupa mogłaby przeznaczyć jakieś pieniądze. Ja zapomniałem o tym podziękować, ja pisałem, a miałem w ogóle problem z połączeniem. Dopiero uruchomiłem to z jaskiem wszystko i bardzo serdecznie chciałem podziękować, bo za tą kwotę, którą przeznaczyliście dla nas, w ciągu 24 godzin dotarła ode mnie z BSK Literatura. Cztery wielkie księgi i dwa języki serca i zostały one przekazane na ręce łącznika aresztów świeczych i zakładów karnych Lublin, Marka i będą przekazane te książki dla pierwszych osób, które zgłoszą się w więzieniu, osadzeni do realizowania programu 12 kroków. To tak w kwestii informacyjnej i z wielkim po prostu podziękowaniem, bo wiemy jak ciężko jest gdziekolwiek pozyskać jakiekolwiek pieniądze. Także wielki szacun i dziękuję. Teraz podzielę się w, w, w, doświadczeniem i powiem parę słów w, w, o 12 kroku. Ja Wam powiem szczerze, że ja jak sobie przy... chciałem w ogóle parę słów takich powiedzieć, przypomnienia Wam. Ja jak trafiłem do wspólnoty, było to 4,5 roku temu, kompletnie nie miałem żadnego pojęcia na temat tego, czym się zajmuje wspólnota i jakie oferuje rozwiązanie. Na wspólnocie dowiedziałem się, że jest program 12 kroków. I y, moja siła większa dzisiaj wiem, że tak podkierowała y, moim życiem, moimi ruchami i y, y, wskazała mi taką drogę, że na pierwszym mityngu bez tam wybierania żadnego sponsora czy ładny, brzydki, wysoki, chudy, rudy, czarny, wybrałem sobie takiego y, przyjaciela, który y, z którym zresztą nawet byśmy związani w ten sposób, bo ja między innymi moją taką profesją jest y, tresura psów, tresura zwierząt. I trafiłem na weterynarza, nie? Także mieliśmy wspólne tematy, ale okazuje się, że na czas realizacji, realizacji programu w ogóle nie rozmawialiśmy w tym temacie, nie? Tylko okazało się, że łączy nas czysto relacja sponsor podopieczny. I tak dostałem sugestie, przeszedłem pierwszy krok i powiem Wam szczerze i przyznam się bez bicia, że uruchomiło mi się niesienie posłania. Niektórzy to nazywają w takim języku potocznym, yy, dwukrokiem, tak zwanym, czyli, czyli zacząłem mieć to posłanie. Nie? Kompletnie nie wiedziałam, nie widziałem wtedy, że krzywdzę ludzi. Yy, dopiero yy, po jakimś czasie nie, yy, zaczęły do mnie chodzić, dochodzić sygnały. Dobrze, że, że mam mnóstwo przyjaciół, którzy po prostu mówili mi o tym prosto w oczy, I, i ja po prostu krzywdziłem ludzi, nie? Bo uważałem, że to, że ja realizuję program, to wszyscy alkoholicy powinni tak samo robić. To, że ja uczęszczam na wspólnotę, to wszyscy alkoholicy powinni to samo robić. No i po prostu, no, no, tworzyłem wśród swoich przyjaciół takie niekomfortowe sytuacje, nie? Natomiast to zrozumienie przyszło do mnie później, nie? Zanim dojdę do tego dwunastego kroku, to jeszcze wam powiem o takiej rzeczy, nie? jak zdawałem czwórkę na piątym kroku, sponsor zapytał się mnie o taką jedną rzecz. Mówi, chłopak, a jak ty mówię, widzisz to, że krok dwunasty, niesienie przebudzenie duchowo w rezultacie tych roków, staraliśmy się iść posłanie i stosować te kroki w, w, we wszystkich naszych poczynaniach, nie? I ja mówię do niego, mówię, chłopie, mówię, ja kończę program, przybijamy łapę, do widzenia, do widzenia i każdy leci w swoją stronę. Ja, ja miałem taką, taką, taki miałem zakuty łeb na tamten czas i tak mi się po prostu wydawało, że to jest skończenie programu i to jest finish i, i resztę po prostu tyle, nie? Wszystkiego, nie? Tak, w takim stanie ducha byłem. To ja już wtedy parę miesięcy nie piłem, że tak powiem, nie? I dalej moja głowa funkcjonowała, tak jak wam teraz mówię, nie? Czyli tak krzywdziłem ludzi, popełniałem błędy, że był nawet tak, że w, w sposób bardzo świadomy, na trzeźwo krzywdziłem ludzi. Nawet czasami mi się zdarzało więcej, zdarzało tych więcej krzyw ludziom zrobić, niż jak byłem, trzeźw, jak byłem pijanym człowiekiem, nie? Bo byłem pijany, to byłem tam w jakiś sposób unieruchomiony i tyle, nie? A tu świadomie robiłem różne rzeczy. Mało tego, czasami nie zdawałem sobie sprawy, że tak jest w ogóle, nie? Natomiast to, co się zadziało później, krok ósmy, krok dziewiąty, już nie będę po kolei o tym wszystkim mówił, nie? Krok jedenasty i doszedłem do tego dwunastego kroku, nie? I powiem Wam taką rzecz. Na programie mój sponsor powiedział do mnie takie słowa. Mirosław, żebyś mówił, że realizujesz program ze sponsorem, musisz podjąć się służby Od początku. Ja mówię, no ale to wiesz, to służby to są dla innych i w ogóle, no tak, tak pracowała jak głowa, ale zacząłem służyć. Zacząłem od po kolei tych naszych małych służb, odwitającego, porządkowego, herbatkowego, y, później prowadzącego, później były jakieś spikerki, nie? I, I powiem Wam taką rzecz, nie? To jest tak, że to przebudzenie duchowe następowało, następowało, bo... Znajdując się na kroku 12. no w, jeszcze może tak, w międzyczasie zbliżając się do kroku 12, może brzydkie słowo założyliśmy, ale powstała grupa w Lubartowie z kilkoma przyjaciółmi i, i że tak powiem, bo ja program, ja pierwsze moje kroki trafiłem do Puław na, na spotkania A, a założyliśmy tą grupę w Lubartowie, nie? I Takim akcentem działania tej grupy miało być to, żebyśmy mówili na tej grupie dużo o programie, żeby byli sponsorzy, żeby był ten podopieczny, który przyjdzie, żeby na tej grupie znalazł rozwiązanie realizacji programu ze sponsorem 12 Kroków. Tak sobie mówiliśmy i do tego dążyliśmy i tak jest do tej pory, że no najczęstsze nasze tematy, to jest program 12 Kroków. I powiem Wam taką rzecz. Z miejsca dziś, aha, w ogóle sponsor w trakcie realizacji programu postawi mi warunek, że y, idziesz ze mną do więzienia, próbujesz po prostu, y, jak ci będzie widział w No oczywiście, jak mogło mi się podobać w więzieniu, jak ja zazwyczaj uciekałem od tego więzienia, tam mam jakieś wyroki w zawieszeniu, ja, ja mam zawsze duży problem z agresją, którą tam uczę się pokory, tolerancji i różnych innych rzeczy. I, I po prostu nie bardzo mi pasowało to więzienie, ale sponsor powiedział do mnie, idziesz ze mną jeden raz, jak ci nie pasuje, masz wolny, nie? No i coś się stało, że, że po prostu ja, ja czułem wielki lęk tam idąc, nie? Ale no, sugestie dostałem, musiałem ją wykonać, jeżeli chciałem realizować program. Jeżeli nie, to rozmowa była krótka, nie? I powiem wam szczerze, że jakoś tak mi wyszło, że że spodobały mi się tam te spotkania. Szczególnie jak wychodziłem z tych spotkań, to czułem się tak jak frunem na skrzydłach. To ja tak pofrunąłem, nie? I powiem wam tak, ten Krok 12 dla mnie dzisiaj to jest przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem na spotkaniach. I to nie, nie staram się zawsze zajmować pierwszy głos i wypowiadać się i wodzić na grupach, bo zawsze zostawiam tę szansę ludziom, po prostu przyjdą na, na grupę, żeby mieli możliwości wypowiedzenia, bo co to będzie, jak trzech stałych bywalców będzie przez cały czas mówiło e, na tej grupie i dzieliło się doświadczeniem, gdzie tak naprawdę to my wszystkie swoje doświadczenia to znamy e, od przodu od tyłu, wzdłuż i w poprzek. I, I dobrze jest też dać tą szansę wypowiedzenia się człowiekowi, który przyjdzie pierwszy raz na meeting, który chce powiedzieć tych parę słów. Natomiast e, jest, jest to dla mnie. E, nie obowiązek, tylko ja po prostu uważam, że mam wielką wdzięczność do wspólnoty anonimowych alkoholików, mam wielką wdzięczność do przyjaciół, mam wielką wdzięczność do mojego sponsora za to, że po prostu coś dostałem. Natomiast żeby to yy, pracowało, to ja tak jak coś dostałem od kogoś, za darmo zaznaczam, bo nikt mnie nie wziął złamanego szalonga, to ja jestem yy, z wdzięczności w obowiązku przekazywać to później następnemu człowiekowi. Ja zawsze jestem przygotowany, zawsze mam ulotki, mam wizytówki, bo no, często są różne sytuacje. W każdej sytuacji możemy spo, spotkać tego człowieka cierpiącego i byłem tak. Dzisiaj kiedyś się wstydziłem. Kiedyś się wstydziłem tego, że ja mam się utożsamić i powiedzieć, że ja jestem alkoholikiem, mam na imię Mirek. Nie? Naprawdę się wstydziłem tego. nie? Natomiast jak się utożsamiłem z alkoholikami, doszedłem do wniosku, że no niestety jestem chorym człowiekiem, nie? Mam również inne choroby, jestem po 15 operacjach, mam 500 dni w szpitalach, cały czas mnie jakieś tam dopadają dolegliwości. Na przykład ja nie mówię tego, żeby się poużalać, ale ja jestem bez nogi, nie? Jestem czterokrotnie amputowany i powiem wam szczerze, że ja jak na przykład słyszę, że przychodzi młody człowiek, nie? Ja mówię, że nie, to się nie da, coś tam. Ja Wychodź ze mną, mówię, to zobaczysz, czy się da. No i ja mu nie mówię o tym, że mam jakieś tam dolegliwości swoje chorobowe, bo ja się nie chwalę wszystkim. Ale jak na przykład później powiem człowiekowi, chłopie, mówię, chcesz się ze mną zamienić? Chociaż na dwa dni, mówię, na, z moją sytuacją? No nie, nie chcę. No to mówię, nie da się, wszystko się da. Kontakt z siłą wyższą, kontakt z Bogiem, modlitwa i, i jedziemy, nie? Ja nie mogę, ja wiem, jak pisze wielki księdze, jeżeli u mnie włącza się użalanie nad, nade mną, że ja mam problemy, coś tam, to znaczy, że wiem, że muszę muszę pomagać drugiemu alkoholikowi, bo wtedy zapominam o tych swoich problemach, a czuję się potrzebny, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, który wciąż jeszcze cierpi, nie? I ja dzisiaj czuję się w wielkim obowiązku, żeby to oddawać, co dostałem, nie? Ja słyszę, że są na przykład sponsorzy, gdzie przekazywany jest program za pieniądze, że coś tam się takiego dzieje, nie? Ale mnie to nie interesuje na dzień dzisiejszy. Powiem Wam tak, podjąłem się służby, yy, będąc na dwunastym kroku, łącznika do spraw aresztów śledczych i zakładów karnych. Byłem rok, rok, czasu tym łącznikiem i tak naprawdę to prawie nik na, na, grupach, których jestem, wszyscy po prostu nie wiedzieli o tym, nie? Bo ja, ja, mam takie motto swoje życiowe, że uważam, że, że to nie ma co robić jakiegoś rozgłosu wobec swojej służby, bo służba to jest służba, a nie przywilej i nie to, służba to nie jest jakaś władza. I ja po prostu uważam, że swoimi czynami powinienem pokazywać to, że, no, że warto służyć. Zresztą ja dostałem program ze służbą i ja przekazując ten program również przekazuję go ze służbą. Jeżeli ktoś z moich podopiecznych mówi, że nie będzie służył, ja od razu go informuję, że nie jest ze mną w żadnym kontakcie, nie jestem jego, nie, nie może mówić, że jestem jego sponsorem, bo nie wykonuję tych sugestii, nie, nie podejmuje się służby. Ja dzielę się ze wszystkim, wszystkim ludziom tym, że ja służę, nie? I, i po prostu w ten sposób dostaję, dostaję to łaskę tego zdrowienia, nie? To jest, jeżeli chodzi o dwunasty krok dotyczący wspólnoty A. Nie, no, oczywiście, dostałem gdzieś tam służbę niżej, jak to my nazywamy w tej chwili, no, mimo tej trudnej sytuacji. Zostałem obdarzony zaufaniem, zostałem koordynatorem do spraw aresztów śledczych i zakładów karnych regionu Lublin i też staram się służyć w wspólnocie, po prostu służyć. ja Służba uczy mi przede wszystkim bardzo pokory, nie? Ja w ogóle jak trafiłem na wspólnoty to ja się, miałem lęk odzywania się do ludzi, nie? Mimo, mimo, że wydawało mi się, że jestem cwancyngent, że jestem mistrzunio, że tam kurde, ze wszystkim sobie radzę. Halo? To po prostu, no po prostu miałem takie lęki, nie? I to służba, pozwoliła mi na to, że po prostu czuję się, czuję się, pewniej, czuję się na tyle na siłach, żeby pomagać innym ludziom, nie? Tak to wygląda, natomiast jeszcze chciałam powiedzieć tutaj na temat dwunastego kroku, na temat tej drugiej części, stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, bo należy o tym powiedzieć. Program dwunastu kroków to nie jest tylko program, którego Przestrzegamy, stosujemy zasad we wspólnocie, a nie te, te zasady, yy, jak, jak równocześnie 12 kroków, 12 tradycji, później 12 koncepcji, stosujemy również i po prostu we wszystkich dziedzinach naszego życia, nie? I tak. Co z tego, że ja będę we wspólnocie super uczciwym facetem, będę przekazywał program, jak będę nieuczciwy. Czyli po prostu na przykład będę prowadził interesy, będę ćmikał jakichś tam ludzi na kasę lub robił coś po prostu nieuczciwie. Wiecie co, ja na przykład zajmuję się szkoleniem psów, nie? I na przykład ja wiem, że ja nie muszę prowadzić tego szkolenia, powiedzmy godzinę, gdzie jest ustalone, że prowadzę godzinę, bo ja mogę cały program szkoleniowy zrobić w 45 minut, ale moja uczciwość już mi nie pozwala bardzo na to, nie? Ja chętnie zostanę się z osobami chętnymi później po spotkaniu, żeby pomóc, porozmawiać, wytłumaczyć, że pojawia się jakiś problem, nie? Ta druga część dwunastego kroku dotyczy przede wszystkim mojej rodziny, nie? I, i ja nie wiem, jakie są innych. Ja dzielę się swoim doświadczeniem i mówię, jakie są u mnie. U mnie często się tak zdarza, że są jakieś sytuacje popularne w domu, nie? Są różnego rodzaju konflikty, y, są prowadzone rozmowy, y, są prowadzone... Są również i pojawiają się kłótnie, nie? Tylko dzisiaj już nie chcę być w tych urazach, nie? nie staram się na bieżąco załatwiać wszystkie sprawy, nie? tak jak jest y, dziesiąty krok, na bieżąco po prostu y, potrafię powiedzieć słowo przepraszam, potrafię w jakiś sposób mogę się i staram się nie wchodzić w te urazy. Y, przede wszystkim y, mi bardzo dużo pomaga w tym, y, tak jak ostatnio tutaj przyjaciel dzielił się y, jedenasty krok, nie? modlitwa i medytacja i zbliżanie się ciągle do tego Boga. Ciągłe się powierzanie mu. I ja powiem wam tak, mi zdarza się złapać za kierownicę, nie? I ja dostaję od razu napomnienie, nie? I to na przykład ostatnio mało się nie zabiję samochodem, nie? Bo coś tam zrobiłem takiego, co powinienem zrobić. No i, i wydarzyło się tak, że zablokowały mi się cztery koła, gdzieś tam wylądowałem na poboczu. No i dla mnie to były napomnienia, no. Nie powinienem tego robić w tym dniu, nie powinienem jechać, powinienem sobie odpuścić, właśnie słowo nie odpuścić. Ja na przykład mam bardzo duży problem z tym słowem, nie, bo ja zawsze staram się, jak już coś postanowię, to mam, żeby, jak to ja mówię, żeby skały coś tam, to, to ma być wykonane. Staram się być takim, no jak słowo to słowo. Jak powiem, że mam być, to mam być. No i właśnie to mnie często gubi, nie? To właśnie to jest to, że się łapie za tą kierownicę i chce, chce sobie porządzić po swojemu. Nie? Niestety, nie mimo swojego wieku, mam 52 lata, często się łapię na tym, że czas po prostu odpuszcza. Czas... I wiecie co, ja jak odpuszczam sobie jestem w tym dobrym kontakcie, jestem, e, codziennie wykonuję sugestie, jest gdzieś tabelka dziesiątego kroku, to ja uzyskuję jedną rzecz, spokój ducha. Ja się niczego nie muszę bać, ja niczego się nie muszę obawiać. Natomiast moje wady odzywają się we mnie, niejednokrotnie, nie, to nie ma tak. To nie wiem, że inni mają tak, że już są w tej chwili, gdzieś tam zbliżają się do doskonałości. Ja codziennie mam, co naprawiać I po prostu yy, najważniejsza jest jedna rzecz. Program mi dał jedną rzecz. Program mi dał to, że yy, to postrzeganie rzeczywistości stało się realne. Yy, dziś kończy się to racjonalizowanie, kończy się to manipulowanie. Bo po prostu, jak coś zrobię złego, to ja to nie a oprócz tego mam mnóstwo przyjaciół, którzy mówią, Mirosław, halo, tędy droga, nie? I, i to też jest tak miło, po prostu, że mamy tych przyjaciół, którzy są z nami, gdzie się razem wspieramy. Tak jak często teraz w tym pierwszym, jest tam mowa o pierwszej tradycji, o tej jedności, to właśnie tylko i wyłącznie w jedności to posłanie służyć, być dobrym mężem, dobrym dziadkiem, dobrym ojcem. No wiadomo, no jesteśmy ludźmi. Błędy. No mamy tak po prostu możliwości, żeby, żeby te wady w nas się odzywały. Bo ja na przykład, wiecie, słucham tych doświadczeń i, i staram się nie wojować z nimi. nie. Ja powiem wam tak, przez 4,5 roku na mojej grupie nie było mnie trzy razy z ważnych przyczyn. I na przykład jak ktoś, ktoś się mnie pyta, słuchaj, będziesz na grupie? No. Kurde, przecież ja, ja, zawsze jestem na tej grupie, no jak ktoś może mi zadać takie pytanie, nie, ale, ale no co, no i przecież ja i tak muszę być na tej grupie, nie, bo ja wiem czym się może skończyć dla mnie, Mirka, odejście od wspólnoty, ja znam doświadczenia moich przyjaciół, którzy odchodzili ze wspólnoty, uważali, ja mówię tak brzydko, nie, bo to jest takie naśmiewające się, wyzdrowieni, wyzdrowiani zostali, nie, ozdrowiani zostali, ja nie jestem określony, ja codziennie, każde 24 godziny zacząłem wcześniej o 6 rano. Dzisiaj myślę, że już ten dzień mi się zakończy pozytywnie i staram się nie planować. Nie planować, staram się być użytecznym człowiekiem. Moją maksymą jest tak, żeby nawet dużo nie gadać w tych służbach, tylko staram się działać. Bo, no bo teraz mi pozostało tylko działanie. Nie? Ja ja do po podchodzę do pewnych rzeczy we wspólnocie w ten sposób. No kurde, no jak nikt nie chce, no to ja muszę, nie? Bo ja muszę zawsze to zrobić. Dobrze, że jestem otoczony takimi fajnymi przyjaciółmi, nie? Tutaj może nie będę wymieniał z imienia na pewno na, nasz, na tym naszym przyjaciele i cieszę się, że razem, wspólnie możemy nieść to posłanie, nie? nie? Nie, nie jest to proste, nie? Każdy z nas ma kupę obowiązków, kupę roboty, kupę różnych przypadłości zdrowotnych czy innych. A po, po prostu warto. Nie? Ja wam powiem szczerze, ja mam wielką wdzięczność do wspólnoty. Ja jestem pierwszy raz w życiu w 6, cztery i roku. Pierwszy raz w życiu. Dlatego nie chcę tego skopać. Czuję lęk, czuję pokorę. Nie chcę być już dumnym Chcę po prostu spokojnie, spokojnie, bez szarpania. Ja już nie potrzebuję tej adrenaliny, którą miałem kiedyś. Ja chcę codziennie być spokojnym po prostu człowiekiem. No nie wiem, chyba, że ktoś ma jakieś pytania. Próbuję odpowiedzieć. A jeżeli nie, to, to ja tyle. Dziękuję uprzejmie.